Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Sprawdziłam, że 13 stycznia 1923 roku, to była sobota, myślałam, że to będzie piątek, bo kiedy tekę ministra skarbu właśnie w tym dniu Przejmował 49-letni Władysław Grabski związany z narodową demokracją, ekonomista. To patrząc na późniejszą historię, czy była to nominacja już wtedy z nadzieją na strzał w dziesiątkę? Pamiętajmy, że Władysław Grabski nie był politykiem nieznanym, kiedy obejmował ten urząd. Miał już za sobą funkcję formalnie znacznie ważniejszą, bo był premierem. Premierem, przypomnijmy w bardzo trudnym dla Polski momencie w lipcu 1920 roku, kiedy został obciążony odpowiedzialnością za bardzo upokarzające warunki, jakie narzuciła wtedy Polsce Wielka Brytania w zamian za bardzo mglistą obietnicę pomocy materiałowej tylko i wyłącznie Polski zagrożonej wtedy najazdem bolszewickim. Przypomnijmy, że na spotkaniu w SPA w Belgii premier Grabski został szukany przez premiera brytyjskiego Davida Lloyd George'a i nieświadomie jakby przyjął linię Kerzona od nazwiska ówczesnego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, która odcinała wschodnią połowę Polski. Nie powiadomił premier brytyjski wtedy polskiego premiera, że ta linia przejdzie także przez Galicję. Wracając jakby do oceny Grabskiego, wtedy jego papiery, jeśli można tak powiedzieć, na giełdzie politycznej polskiej spadły bardzo nisko, bo obciążano go za to upokorzenie. Obciążano go za klęskę dyplomatyczną. Panie profesorze, a tu mamy taki mezalians polityczny, bo z premiera na ministra. To może akurat jest ten element dziedzictwa politycznego drugiej RP, który warto w dzisiejszej Polsce przypomnieć jako wzór do naśladowania, bo także w praktyce politycznej rządów zachodnich, rządu brytyjskiego, czy rządów francuskich nie było dyshonorem dla byłego premiera zająć później w kolejnych rządach odpowiedzialną funkcję ministra? Oczywiście jakiegoś ważnego resortu. Tak było z premierami Wielkiej Brytanii, którzy później stawali się ministrami na przykład spraw zagranicznych czy ministrami skarbu. Tak było również we Francji i to po prostu oznacza gotowość służenia Rzeczpospolitej, gotowość służenia własnemu państwu, niezależnie od tego, czy stoi się na najwyższym szczeblu świecznika, czy o szczebel niżej. I taką właśnie gotowość wykazywał człowiek niezwykle głęboko przeniknięty ideą państwową, ideą służby publicznej, jakim był, chyba można tak powiedzieć, jeden z nieskazitelnych przykładów takiej postawy obywatelskiej polityka, jakim był Władysław Grabski. Ale jego postawa wskazywała, że był człowiekiem niezwykle odważnym, skoro przyjmował tekę ministra skarbu w tak trudnych warunkach gospodarczych w Polsce. W styczniu 23 roku zaczynała się dopiero ta galopująca inflacja, która pochłonie rzeczywiście i oszczędności wielu tysięcy mieszkańców Polski. I która doprowadzi do wielkiego kryzysu, można powiedzieć, politycznego w drugiej połowie tego roku. No bo wiadomo, inflacja, która sięga setek, tysięcy procent, no nie może być przyjmowana spokojnie przez społeczeństwo. Może warto uświadomić sobie skalę tej inflacji. Kiedy osiągnie ona swój szczyt na progu 2024 roku, wtedy to było mniej więcej 10 milionów marek trzeba było płacić za jednego dolara, to wynosiła dokładnie 1,5 miliona procent. Tyle wynosiła inflacja od 2018 roku, czyli krótko mówiąc 15 tysięcy razy podrożał dolar w ciągu tych niespełna pięciu lat wtedy. To pokazuje jak ogromnym problemem społecznym, nie tylko ekonomicznym, ale społecznym, Miał do czynienia rząd, który musiał się mierzyć z takim zjawiskiem inflacyjnym. To było zjawisko nie tylko dotykające Polski. Jeszcze większa inflacja nastąpiła w tym samym roku w Niemczech. A Polska wtedy, tak jak i dziś, choć na zupełnie innych zasadach, ale była związana niezwykle silnie gospodarczo z Niemcami. Ogromna większość eksportu polskiego, blisko 40%, szło do Niemiec. A więc kryzys gospodarczy w Niemczech, a taki właśnie nastąpił w 2023 roku, na skalę, podkreślam to jeszcze raz, dużo większą jeszcze niż w Polsce, uderzał rykoszetem w Polskę. Rzecz jasna także słabość ekonomiczna Polski w tym momencie, wynikająca po prostu ze zrastania się dopiero tego organizmu z trzech zaborów sklejanego, zniszczonego straszliwie przez I wojnę światową pozbawionego własnych zapasów złota i walut, to wszystko skazywało Polskę na żebraninę w zachodnich bankach, w zachodnich instytucjach finansowych czy u prywatnych bankierów, na paskarskich zupełnie warunkach, żeby ratować walutę. To nie okazywało się skuteczne, po prostu za mało mieliśmy pieniędzy jako państwo, by skutecznie bronić waluty przed owym kryzysem, przed galopującą inflacją. Nazwał pan, że braniną starania Polski o zagraniczne pożyczki w trudnej dla nas sytuacji narastającej inflacji. Właściwie dlaczego Banki Zachodnie nie były takie skore do pomocy? Była misja brytyjskich bankowców, misja przysłana właśnie w 2023 roku, która jednakże podyktowała tak drastyczne warunki uzależniające polską gospodarkę od interesów de facto owych zachodnich bankowców, że na szczęście dla nas premier Grabski nie zgodził się na przyjęcie tego rodzaju pomocy finansowej, tak jak narzekają w ostatnich 20 latach różne kraje na warunki dyktowane przez Bank Światowy udzielający pożyczek, pomocy finansowej zagrożonym gospodarkom. Tak również w okresie międzywojennym. Nikt nie pożyczał na piękne oczy, ale właśnie po to, żeby narzucić swoją kontrolę finansową krajom, które tej pomocy potrzebowały. Na szczęście premier Grabski, można powiedzieć, dokonał cudu. Polska w większości własnymi siłami Wyszła z tego trudnego czasu, ale to już oczywiście nie tylko w 2023, ale i w 2024 roku, o czym będziemy mówili również za tydzień. Nie chcę powiedzieć, że rządy zmieniały się jak rękawiczki, ale no rzeczywiście... Trzech premierów w ciągu jednego 1923 roku. Jaką ideę chciała zrealizować koalicja sejmowa, większość sejmowa związana z podpisanym w maju paktem Landskorońskim, korońskim tak zwana koalicja hieno-piasta? No bo to ona w gruncie rzeczy doprowadziła do upadku rządu Władysława Sikorskiego. Czy to było nieuniknione? Przypomnijmy, że rząd Władysława Sikorskiego powstał w okolicznościach szczególnych, czyli w momencie zamordowania prezydenta Narutowicza. Chodziło o to, żeby na czele no de facto państwa pozbawionego prezydenta... W zamachu stanął energiczny, wojskowy, ktoś kto będzie mógł po prostu zadbać tymczasowo o przywrócenie elementarnego porządku w kraju, któremu groziły dwa przewroty, lewicowy i ewentualnie prawicowy. A więc taką funkcję spełnił rząd Sikorskiego, ale był rządem, tak jak pani redaktor powiedziała, poza To znaczy nie miał oparcia w stabilnej większości partyjnej w Sejmie, ale był efektem tymczasowej zgody na coś w rodzaju nieformalnego stanu wyjątkowego. Rząd Sikorskiego spełnił tę funkcję dobrze, ale balansowanie między różnymi interesami nie mogło trwać zbyt długo. Z jednej strony Sikorski wyraźnie uśmiechał się do środowisk lewicowych i te popierały przez większą część półrocznego trwania jego rządu premiera Sikorskiego, ale z drugiej strony nie mógł lekceważyć faktu, że przewagę w Sejmie miały partie centroprawicowe. I z trzeciej strony jeszcze, bo tych stron było tutaj wiele, bardzo konsekwentnym krytykiem rządu Sikorskiego był marszałek Piłsudski, który tracił stopniowo wpływy w wojsku, a nie chciał ich oddać, nie chciał się podporządkować właściwie wymogom konstytucyjnym, które sprawiały, że... Postać naczelnego wodza w czasach wojny, a w momencie pokoju przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej zależała po prostu od większości sejmowej. Piłsudski na to się nie chciał godzić, choć wynikało to poniekąd z porządku politycznego, jaki ustanowiła Konstytucja Marcowa. I właściwie niemal każdy premier, który nie wykonywałby ściśle poleceń Piłsudskiego, był przez Piłsudskiego atakowany, podważany. A autorytet Piłsudskiego, jakim cieszył się w dużej części społeczeństwa... Nie w całości, nawet nie jestem pewien, czy w większości jeszcze w tym momencie, ale w dużej części społeczeństwa był tak istotnym czynnikiem politycznym, że jego wykorzystanie przeciwko rządowi oczywiście rozchwiewało scenę polityczną i to był właśnie podstawowy powód, dla którego... Szukano sposobu na zbudowanie stabilnej większości sejmowej, to znaczy zbudowanie rządu opartego o porozumienie partii, które mają większość w parlamencie, no tak jak się to zazwyczaj robi w demokratycznych, stabilnych parlamentach. Taką większość jednakże niezwykle trudno było uzyskać w polskim parlamencie, bo był bardzo rozdrobniony wskutek wyborów koordynacji wyborczej, nie stawiającej żadnego tutaj progu i sprzeczność interesów, powiedziałbym społecznych, już nawet nie mówię o ambicjach politycznych poszczególnych przywódców partyjnych, ale sprzeczność interesów społecznych między centrową partią chłopską, PSL Piast, pod przywództwem Wincentego Witosa, a partiami prawicowymi zgrupowanymi wokół narodowej demokracji, w której dużo było elementów ziemiańskich. Ta sprzeczność polegała przede wszystkim na wykonaniu ustawy o reformie rolnej. No, ziemianie rzecz jasna bronili się przed wykonaniem tej ustawy rygorystycznym, który uszczupliłby prędko ich majątki, a chłopi w naturalny sposób chcieli jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego wykorzystania tej ustawy dla poszerzenia areału, dla wyposażenia w ziemię dziesiątków tysięcy, setek tysięcy bezrolnych chłopów. Tu była trudność w dogadaniu się tej właśnie centroprawicy, czyli Piasta z Hieną, jak mówiono, czyli z Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, Związkiem Ludowo-Narodowym i Chrześcijańską Demokracją. A jednak do tego porozumienia ostatecznie doszło, zostało wynegocjowane w Landskoronie, stąd także nazwa tego porozumienia jako Paktu Landskorońskiego przeszła do historii. Z maja 1923 roku, no i kiedy udało się wynegocjować to porozumienie, jakiś tam kompromis między chłopami z centrum a prawicą narodowo-demokratyczną, automatycznie rząd Sikorskiego stracił rację bytu, no bo była już większość parlamentarna, która mogła wyłonić własnego premiera i tak też się stało. Tym premierem został Wincenty Witos i od razu dodajmy ogromny sprzeciw wobec tego porozumienia, wobec tego rządu ze strony kół lewicowych, a także części posłów chłopskich zgrupowanych z kolei drugiej najsilniejszej partii chłopskiej, PSL Wyzwolenie. Przepraszam, zdaję sobie sprawę, że to skomplikowana jakby ta arytmetyka wyborcza II Rzeczpospolitej, ale bez zejścia choćby do takiego poziomu, na jakim tutaj się poruszamy w naszej rozmowie, trudno zrozumieć logikę wydarzeń lat 1923, 4, 5. Rozdrobnienie w Sejmie było takie, jakie było, czyli bardzo wielkie i stąd interesy poszczególnych partii, reprezentujących poszczególne także no, można powiedzieć interesy społeczne w II Rzeczpospolitej, bardzo rozbieżne, wpływały na chwiejność, na niepewność tej sytuacji. No ale udało się sklecić koalicję, która miała dokładnie 225 głosów na 445, jakie zasiadały w Sejmie. Czyli widać, że była to większość no, minimalna, dosłownie trzech posłów. I większość niknie, prawda? Stąd właśnie niestabilność nawet tego wynegocjowanego w landskoronie rządu Kienopiasta na czele z Witosem, bo kolejne secesje chłopów niezadowolonych z kompromisu z narodową demokracją w sprawie Wykonania uchwały o rozdziale ziemi, o parcelacji wielkich majątków spowodowała, że kolejni posłowie chłopscy będą ubywali z partii Witosa i tak po pół roku, właśnie jak pani redaktor już wspomniała na wstępie naszej audycji i ten rząd upadnie wskutek kolejnych secesji posłów chłopskich. To był moment, kiedy potrzebny był rzeczywiście fachowiec, a tym fachowcem okazał się Władysław Grabski, przyszły ojciec polskiego złotego a łatwo w parlamencie nie było, Drugiej Rzeczpospolitej, było ponad 20 klubów i kół parlamentarnych. Jak zatem można się było porozumieć, aby rząd przetrwał dłużej niż te kilka miesięcy? No właśnie, czy to był przymus, wybór Grabskiego? Mówił pan o hiperinflacji. Przecież zaczęły się strajki. Polska stała w ogniu w pewnym sensie. Tak, właśnie myślę, że trzeba przypomnieć tę sytuację, którą jedną metaforą pani redaktor przywołała. Polska stała w ogniu i ta metafora nie była odległa od rzeczywistości. Strajki, które wybuchły właśnie w związku z tą galopującą inflacją i związanym z tym zubożeniem, raptownym zubożeniem społeczeństwa, bo to najkrócej tak można po prostu nazwać, wybuchły na początku listopada z taką siłą, że doszło przecież do przelewu krwi i to na dużą skalę o czym za chwileczkę powiem jeszcze, ale chcę wrócić do tego, że nie tylko sytuacja wewnętrzna, ale również zewnętrzna sytuacja Polski w roku 23 była bardzo niestabilna. Choć ten rok zaczął się niezwykle dla Polski pomyślnie na arenie międzynarodowej, dzięki też zręcznej dyplomacji ministra spraw zagranicznych w rządzie Sikorskiego, hrabiego Aleksandra Skrzyńskiego. To był zawodowy dyplomata, jeszcze służył w dyplomacji Austriackiej w czasie I wojny światowej na wysokich stanowiskach. Światowiec doskonale umiejący obracać się w środowisku innych zawodowych dyplomatów zachodnich. Wykorzystał moment na początku 23 roku sprzyjający dla Polski, polegający na tym, że z jednej strony po Rapallo, po układzie, o którym mówiliśmy tydzień temu, gdzie zbliżyły się do siebie Niemcy i Rosja sowiecka, układzie bardzo niebezpiecznym nie tylko dla Polski, ale przecież dla Francji również, Zagrożonej takim porozumieniem, że Niemcy odzyskają dzięki niemu swobodę ruchu w walce o zmianę granicy również zachodniej z Francją. Francja zaczęła poważniej traktować Polskę, prawda? No, skoro jest takie zagrożenie tutaj porozumieniem niemiecko-sowieckim, to Polska jako sojusznik Francji staje się ważniejsza. Na chwilę przynajmniej. I to wzrost znaczenia Polski w oczach Francji i jednocześnie zmiana na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii, gdzie przestał nim być konsekwentnie, zdecydowanie wrogo nastawiony do Polski David Lloyd George, a zastąpił go konserwatywny premier Bonard Law, sprawiła, że Zachód mniej niechętnie, patrzył na uznanie, ostateczne uznanie granicy wschodniej Polski. I to właśnie nastąpiło 15 marca 1923 roku i było jakby zwieńczeniem no, całego procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości, bo mocarstwa zachodnie, zwycięskie mocarstwa, uznały już nie tylko zachodnią granicę Polski, ale również wschodnią granicę Polski. Stało się to jeszcze w dodatku, trzeba powiedzieć, w takiej oto sytuacji, że Litwa popełniła, można tak powiedzieć, błąd, taktyczny czy dyplomatyczny, bo zagarnęła siłą Kłajpedę, port nad Bałtykiem, do którego prawa były zawarowane na razie, zaraz po wojnie, dla Ligi Narodów. Liga Narodów miała zarządzać tym portem na samym północnym Skrawku Prus Wschodnich i miał ten port być otwarty także dla Polaków. Litwa zagarniając Przemocą Kłajpedę sprawiła, że jej z kolei protesty przeciwko uznaniu przynależności Wilna do Polski straciły na wiarygodności w oczach mocarstw zachodnich. No jak to Litwa sama łamie porozumienia z Ligą Narodów, a chce żeby Liga Narodów interweniowała w sprawie Wilna. I tak właśnie, a to się stało w lutym 23 roku, i tak właśnie kilka tygodni później, 15 marca, ten bardzo ważny fakt, który jednak chciałem przywołać w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli uznanie wschodnich granic przez mocarstwa zachodnie, stał się rzeczywistością. Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Panie profesorze, mówił pan o roli Francji, o roli przyjaznego Polsce nowego premiera Wielkiej Brytanii, ale to poparcie Mussoliniego i oczywiście skuteczna polska akcja dyplomatyczna przyczyniły się do tego, że owa konferencja ambasadorów Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Japonii uznała tę naszą wschodnią granicę ustaloną w traktacie ryskim. No potem Mussolini otrzymał Order Orła Białego, najwyższy polski rangą Order. No właśnie, skąd tutaj taka postawa Mussoliniego? Bardzo zręczna dyplomacja ministra Skrzyńskiego, który starał się przekonać nowego przecież dopiero od kilku miesięcy dyktatora Włoch, nie było żadnych jeszcze złych skojarzeń, powiedziałbym, ani ze słowem faszyzm, ani tym bardziej z doświadczeniem II wojny światowej i ludobójstwa zrealizowanego przez narodowych socjalistów w Niemczech. A więc Mussolini chociaż był rozpatrywany jako dyktator, uzurpator w pewnym sensie na arenie międzynarodowej, no nie miał jeszcze żadnych zbrodni na sumieniu, a nie miał doświadczenia politycznego dużego i właśnie minister Skrzyński, znacznie bardziej doświadczony na arenie międzynarodowej, namawiał Mussoliniego, by ten zaznaczył swoją silną, pozycję, silną pozycję Włoch na arenie międzynarodowej, zabierając głos w sprawach nawet takich, które bezpośrednio Włoch nie dotyczą. Sprawa granicy wschodniej Polski niewątpliwie nie była sprawą priorytetową dla Włoch. I Mussolini jakby przyjął te sugestie, że jak będzie wypowiadał się aktywnie w różnych sprawach europejskich, w tym na przykład w sprawie polskiej granicy wschodniej, akurat w tym przypadku zdecydowanie popierając polską pozycję, to umocni również własne położenie międzynarodowe jako jeden z przywódców europejskich. I tak udało się pozyskać Mussoliniego do tej operacji wykonanej przez hrabiego Skrzyńskiego, operacji bardzo persaldo, jak się wtedy mówiło, dla nas korzystnej. Jednak to, co symbolicznie niezwykle ważne, a więc domknięcie legalizacji granic Polski po I wojnie światowej, Szybko okazało się, jak kruche daje podstawy do stabilizacji Polski, bowiem w tym samym 23 roku kryzys w Niemczech wywołany okupacją Rury, zagłębia Rury przez wojska francuskie masowymi strajkami w Niemczech spowodował, że bolszewickie kierownictwo, już wtedy Lenin partią nie kierował, a więc zbiorowe kierownictwo bolszewickie, postanowiło wykorzystać ten moment do próby wzniecenia rewolucji w Niemczech. I pojawiają się rewolucyjne rządy w Turyngii, w Saksonii, Powstanie, w Hamburgu, Niemcy wrą. Istnieje ryzyko, że rzeczywiście odnowi się scenariusz czerwonych Niemiec za naszą zachodnią granicą, ku którym znów bratnią rękę, w cudzysłowie, wyciągnie Armia Czerwona. Na razie armia nie była oczywiście używana, ale używano środków terroru, po prostu terroru do destabilizacji sytuacji w całej Europie Środkowej i Wschodniej. I właśnie w Polsce wtedy terroryści z KPP jeszcze wtedy ta partia się nazywała Komunistyczną Partią Robotniczą Polski, wykonali szereg zamachów, w tym ogromny zamach, który wstrząsnął Warszawą całkiem dosłownie, bo wyleciała w powietrze prochownia w Cytadeli Warszawskiej. Ponad 30 osób zginęło, setki było rannych. Gdyby cała prochownia wyleciała na szczęście tylko jej fragment, no to myślę, że pół Warszawy wyleciałoby w powietrze po prostu. Szczęście w nieszczęściu, ofiary ograniczyły się tylko, w cudzysłowie, do tych kilkudziesięciu osób i kilkuset rannych. To pokazywało właśnie, jak wciąż Polska jest niebezpiecznie położona między jednym ośrodkiem destabilizacji, Rosją Sowiecką, a Niemcami, które no, wciąż jeszcze nie mogły jakby znaleźć swojego miejsca w systemie wersalskim. Krucha to była niepodległość ta Polska i krucha suwerenność. Polska dyplomacja aktywnie na arenie międzynarodowej zabiegała o wsparcie dla państwa Polskę odwiedził także marszałek Francji Ferdinand Foch, no ale z tego wynikało także i to, że Francuzi nie doceniają jednak zagrożenia, jakie ze strony Rosji Sowieckiej nadal istnieje. Oczywiście. Konflikt zbrojny z Niemcami był tym elementem, który spajał tę polską i francuską myśl dyplomatyczną, bo chodziło przecież o to, żeby zacieśnić współpracę na wypadek konfliktu zbrojnego z Niemcami, ale no ciągle widać, że Polska leży w złym miejscu Europy, panie profesorze. Na to nie ma rady i nie było wtedy zwłaszcza rady żeby zmienić nie tyle położenie geograficzne, ale zmienić nastawienie Niemców i Rosjan do ich położenia w świecie, zmienić na nastawienie akceptujące to położenie bez chęci rewizji granic, bez chęci kolejnych podbojów. Nie dało się tego zrobić, a więc trzeba było się zabezpieczać innymi sposobami. Stąd właśnie rozmowy wojskowe, które były główną treścią wizyty marszałka Ferdynanda Fosza w Warszawie w maju 23 roku. Wydawało się, że to jest jakby szczyt zbliżenia, realnego zbliżenia polsko-francuskiego, ale właśnie w tych rozmowach, które marszałek Foch toczył z jeszcze dzierżącym przez kilka dni, jak się tylko okazało wkrótce, stery polityki wojskowej w Polsce marszałkiem Piłsudskim, te rozmowy wykazały faktycznie istotne rozbieżności w rozumieniu bezpieczeństwa między dwoma krajami. Foch starał się namówić Piłsudskiego, by ten przygotowywał Wojsko Polskie do wojny obronnej opartej na doświadczeniach jakie miała Francja w I wojnie światowej A więc potężne umocnienia od zachodu okopy w których Polska miała trzymać się może miesiącami tak jak Francuzi w czasie pierwszej wojny światowej w rywalizacji z Niemcami. Piłsudski wiedział, że tego rodzaju strategia nie ma żadnych szans, a raczej nie daje żadnych szans Polsce, bo Polska mając granicę nie tylko z jednym, ale z dwoma potężnymi wrogami, nie ma dość wojsk, żeby otoczyć te bardzo długie i mało obronne granice jakimś wałem prawda, obronnym w krótkim czasie i obsadzić ten wał wzdłuż wszystkich granic. A zatem potrzebne było utrzymanie w Polsce armii manewrowej, armii, którą można przerzucać z miejsca na miejsce, ruchomej. I ta rozbieżność dwóch wizji strategicznych Okazało się, że Piłsudski niewątpliwie miał rację, bo następna wojna, czyli II wojna światowa w niczym nie przypominała tej pierwszej. Zresztą taka jest reguła, którą każdy sztabowiec w zasadzie powtarza, że uczenie się na poprzedniej wojnie, na doświadczeniu poprzedniej wojny prawie na pewno jest ślepym załukiem, bo każda następna wojna przebiega według zupełnie innych scenariuszy i schematów. No ale wracając do tych rozmów, one pokazywały, że to normalne. Francja szuka zabezpieczenia swoich interesów, Polska szuka zabezpieczenia swoich interesów i one tylko częściowo są zbieżne. Dobrze, że chociaż częściowo, ale im dalej w 23 rok, tym bardziej ta zbieżność interesów polsko-francuskich okaże się słabsza. Pozycja Polski na arenie międzynarodowej wobec tego fermentu nasilającego się w Niemczech w końcu 23 roku będzie się pogarszała i to dodatkowo będzie sprzyjało chaosowi również wewnętrznemu tym zjawiskom, o które pani redaktor zapytała, o których wspomniała pani mówiąc o Polsce w ogniu. Tak, Polska stanęła w ogniu w czasach rządu Witosa. Witosa. Mm -hmm. Wspomniał pan profesor o marszałku Józefie Piłsudskim w związku ze spotkaniem z Ferdynandem Foszem i to chyba było jedno z ostatnich publicznych wystąpień w takiej roli marszałka, bo przesłał prezydentowi Wojciechowskiemu na początku lipca rezygnację z ostatniej funkcji pełnionej w armii stanowiska przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej, a kiedy żegnał się dzień później w hotelu Bristol w gronie swoich zwolenników, no to powiedział to, co zacytowałam na początku naszego spotkania. Zapluty potworny karzeł wylęgły z bagien rodzinnych, to właśnie o Endecji tak ją zaatakował. Skąd to pożegnanie przymusowe oddalenie się na emigrację do Sulejówka? Przecież to bohater 18 roku, bohater wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku. No właśnie, pytanie czy jedyny bohater. Piłsudski chciał się przedstawiać w roli jedynego bohatera, jedynego, który ocalił polską niepodległość. Tych bohaterów było trochę więcej jednak, a Piłsudski no nie tylko z powodów egotycznych, a egotyzm był u niego rozbudowany rzeczywiście do bardzo dużych rozmiarów, choć był uzasadniony, znaczy miał uzasadnienie rzeczywistymi sukcesami w historycznej drodze tego niewątpliwie wielkiego człowieka. Ale nie chodziło tylko o egotyzm, ale chodziło o utrzymanie pełnej kontroli nad armią, niedzielonej z nikim. Tymczasem właśnie powodem bezpośrednim do dymisji Piłsudskiego z funkcji przewodniczącego ścisłej rady wojennej, a więc w razie wojny naczelnego wodza, było mianowanie na stanowisko ministra spraw wojskowych w rządzie Witosa generała Stanisława Szeptyckiego, jednego z tych, którzy no też mieli swoją działkę współodpowiedzialności za obronę Polski w 18, 19, 20 roku. A Piłsudski traktował Szeptyckiego jako jednego z wielu swoich osobistych wrogów armii, bo po prostu Szeptycki nie uważał Piłsudskiego za nieomylny autorytet i za jedynego zawsze nieuchronnego dla Polski zbawcę. To właśnie nominacja Szeptyckiego na ministra sprawiła, że Piłsudski zrozumiał, że nie będzie już kontrolował wojska w stu procentach, że ktoś, kto mu nie podlega, będzie organizował wojsko po swojemu. I dlatego kilka tygodni później, 3 lipca, Piłsudski w hotelu Bristol na bankiecie pożegnalnym wypowiedział te straszne słowa, które później wykorzysta komunistyczna propaganda w zupełnie innym kontekście po II wojnie światowej, mówiąc o zaplutym karle reakcji. Tyle tylko, że o ile Piłsudski mówił o narodowej demokracji, co też było drastycznym, powiedziałbym, zepsuciem języka politycznej debaty, bo narodowa demokracja po prostu była partią demokratyczną, z którą można się było nie zgadzać której można było nie lubić, ale wybraną przez bardzo dużą część społeczeństwa do reprezentowania tej części społeczeństwa. Piłsudski nazwał więc endecję zaplutym karłem reakcji. Później komuniści określą tym samym mianem Armię Krajową w sposób jeszcze bardziej drastyczny i straszny. Niemniej to pokazywało, że Piłsudski przechodzi wyraźnie do roli nieemeryta. Oczywiście, że nie pójście do Sulejówka. Rezydencji, którą otrzymał w nagrodę za swoje zasługi dla Polski pod Warszawą, było manifestacyjnym wycofaniem się do przyczółka bliskiego stolicy, z którego będzie można wpływać na życie polityczne w Warszawie, a przede wszystkim będzie można tam stworzyć alternatywny ośrodek oddziaływania na armię nieformalnego oddziaływania na armię. No oczywiście tego rodzaju sytuacja psuje, zasadniczo psuje porządek polityczny w państwie, jeżeli. Nie rząd, nie Sejm, nielegalnie wybrana władza, ale ktoś nieformalny w imię swojego autorytetu moralnego, na który powoływał się Piłsudski, żąda wpływu i realnie egzekwuje ten wpływ w wojsku, w fundamencie porządku, w państwie tak właśnie niestabilnie położonym jak Polska w 1923 roku. I to wszystko powiększało atmosferę kryzysu jesienią 1923 roku kiedy na fali strajków przeciwko inflacji galopującej i jej skutkom fatalnym dla społeczeństwa Lewica podjęła próbę no, walk licznych. W Krakowie one przyjęły charakter najbardziej dramatyczny. Na ulicy Dunajewskiego, w centrum Krakowa rozegrała się prawdziwa bitwa. Robotnicy zorganizowani przez bojówkarzy Piłsudskiego na Czele z Kostkiem Biernackim uzbrojeni w karabiny dokonali rzezi szarżujących na nich ułanów regularnego wojska polskiego. W tych walkach zginęło 31 osób mniej więcej po połowie ułani i robotnicy. Ponad 100 ułanów zostało rannych. Ilu rannych cywilów było tego nigdy nie policzono. A więc prawdziwe na wielką skalę walki uliczne rozegrały się na początku listopada w Krakowie. Podobne wydarzenia miały miały miejsce w Borysławiu, w Tarnowie. W sumie około 50 osób zginęło na początku listopada w tych walkach. A górników sparli i kolejarze, i pocztowcy. Z kolei PPS proklamował strajk generalny, a strajkujący górnicy podobno otrzymali wsparcie finansowe ze Związku Radzieckiego, który no, znów poczuł, że może rewolucja światowa się uda. Oczywiście Związek Sowiecki patrzył na rozchwianie sytuacji politycznej w Polsce z rozkoszą i na pewno chciał, jak mógł, na szczęście bardzo dużo jeszcze wtedy nie mógł, zrobić w Polsce, ale chciał, jak mógł wspierać ten chaos. Zwyciężyła jednak, i to trzeba podkreślić, ostatecznie w końcu 23 roku zwyciężyła, no bardzo cenna w naszym narodzie cecha. Cofnięcia się z nadprzepaści, kiedy te konflikty wewnętrzne wydaje się, że przerodzą się w regularną wojnę domową, Polacy poszli jednak po rozum do głowy. I kilka dni po tych straszliwych zajściach w Krakowie, Borysławiu, Tarnowie, Rząd odwołał stan wyjątkowy, a Centralny Komitet Wykonawczy PPS odwołał strajk generalny, a więc jakby obie strony konfliktu wycofały się z jego eskalacji. Niemniej sytuacja rządu Witosa była już właściwie beznadziejna po tym kryzysie. Przypomnijmy, że Witos próbował się ratować zapraszając do udziału w rządzie najwybitniejszych polityków centroprawicy. Pierwszy i ostatni raz do rządu. Drugiej rzecz pospolitej wszedł Roman Dmowski, jak się okazało na zaledwie kilkanaście tygodni, bo został zaprzysiężony jako minister spraw Zagranicznych w końcu października, a już w grudniu rząd przestał istnieć. Dmowski więc nie zdążył zabłysnąć żadnymi talentami znowu jako dyplomata. Oczywiście tę rolę odegrał wcześniej. Również mianowany wicepremierem Wojciech Korfanty nie zdążył odegrać żadnej roli porównywalnej z jego wcześniejszą rolą przywódcy powstań śląskich czy jednego z politycznych liderów powstania wielkopolskiego. A więc przywołane te wielkie nazwiska, historyczne nazwiska polskiej prawicy okazały się niewystarczającą podporą dla rządu Witosa w momencie, kiedy zaczęli odpływać od niego kolejni posłowie chłopscy i tak doszło właśnie do jego upadku i wyboru właśnie kompromisowego kandydata, kandydata, który miał cofnąć Polskę z nad tej przepaści, nad którą znalazła się w skutek walk wewnętrznych w listopadzie 23 roku, właśnie dlatego. Władysław Grabski podjął się tej misji, bo był człowiekiem do strawienia, przepraszam za tę nieelegancką metaforę, do zaakceptowania zarówno przez prawicę, jak i choć ze zgrzytaniem zębów przez lewicę. To właśnie zrozumienie, że no albo będziemy dalej brnęli w walki partyjne i ambicje i wtedy grozi nam wojna domowa i interwencja zewnętrzna, albo wybierzemy kogoś, kto może spróbować wyciągnąć nasz kraj z zapaści ekonomicznej i powstrzymać ten chaos walk międzypartyjnych. Zwyciężyła na szczęście ta druga opcja, zwyciężył zdrowy rozsądek. Władysław Grabski poza tym, że został premierem, został także ministrem skarbu, czyli to, co było istotne w tamtym czasie rozchwianie marki polskiej, no, była nadzieja, że zostanie zatrzymane. Aczkolwiek interesujące jest to, że szefem resortu do spraw wojskowych został generał Kazimierz Sosnkowski. Rabski zabiegał właśnie o to, ażeby jego gabinet mógł mieć poparcie wszystkich sił politycznych, a więc nie chciał także prowadzić żadnej wojenki w cudzysłowie z Piłsudskim. I stąd mianowanie generała Kazimierza Sosnkowskiego, do tego momentu uważanego za najbliższego Piłsudskiemu współpracownika, na stanowisko ministra spraw wojskowych. Chodziło o to, żeby Piłsudski no, nie zwalczał tego rządu, tak jak zwalczał poprzednie dwa rządy z całą stanowczością i bezwzględnością. Jak się okaże to rozwiązanie nie poskutkuje na długo, ale to już oczywiście historia związana z rokiem 1924 rokiem. I jeszcze tylko jedna uwaga. Dwa dni przed powołaniem rządu Władysława Grabskiego Senat Francuski uchwalił udzielenie Polsce pożyczki w wysokości 400 milionów franków, więc zapowiadało się dobrze, zwłaszcza, że nowy premier wygłosił w Sejmie exposé, które w sposób zdecydowany mówiło o tym, jak będzie walczył z inflacją, jak będzie naprawiał polską strukturę bankową, e, walutową. Zatem ma że w przeddzień Wigilii przystąpił do intensywnych działań. Używając metafory, jaką zastosuje później inny, jeszcze bardziej znany premier brytyjski Winston Churchill, Władysław Grabski nie obiecał może krwi, potu i łez swoim wyborcom, ale bez krwi te dwa pozostałe człony były w jego ekspoze wymienione. Bardzo ciężka praca i wielkie wyrzeczenia, wyrzeczenia finansowe, zwłaszcza dla wszystkich warstw posiadających bez których Polska nie dźwignie się sama z tego kryzysu ekonomicznego. To zapowiedział Władysław Grabski, mówiąc o podwyższeniu podatków, mówiąc o ich urealnieniu, to znaczy ściąganiu ich nie w oparciu o zmieniającą się błyskawicznie i tracącą na wartości walutę polską, ale w oparciu o parytet walut wymienialnych, prawda, franka szwajcarskiego, dolara, a więc te podatki, które miały być płacone w 2024 roku, miały być realnymi podatkami. I jednak właśnie wtedy społeczeństwo polskie zdało egzamin z dojrzałości, bo ludzie zrozumieli, jeżeli on nas nie uratuje, jeżeli ten plan, który obiecuje, trudny, polegający na wyrzeczeniach, na zahamowaniu jakichkolwiek podwyżek płac, na likwidacji szeregu urzędów. Zlikwidowane zostały dwa ministerstwa, w tym Ministerstwo Zdrowia. Po prostu w poszukiwaniu oszczędności zrezygnowano z wszelkich inwestycji na kolei. No po prostu trzeba było rozpaczliwie szukać pieniędzy, żeby ustabilizować sytuację. To wszystko zapowiedział wprost, otwarcie minister Grabski i jednocześnie premier Grabski w jednej osobie i zyskał aprobatę. Aprobatę Sejmu i aprobatę społeczeństwa i dzięki temu mógł swój program w następnym roku realizować. Historia ja żywa.